I don't know. że się jednak zdecydowałaś. Dla ciebie i dla pozostałych. He? Dopiero teraz możecie zapisać się na ten egzamin. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że aplikacje mogą składać jedynie osobowe grupy. Zawsze tak było. Ale Sensei, przecież sam powiedziałeś, że to nasza indywidualna decyzja. Rzeczywiście, tak powiedziałem. Skłamałeś? Trochę. Ta decyzja będzie miała wpływ na całe wasze życie. Nie powiedziałem wszystkiego, ponieważ nie chciałem, żeby oni wywierali na ciebie jakąś presję. Hmm. Z drugiej strony, nie chciałem, żebyś czuła się zobligowana przez uczucia, które możesz żywić do Sasuke lub Naruto. Chciałem, żeby twoja decyzja była niezależna. Zaraz, zaraz. Czy to znaczy, że gdyby oni tutaj przyszli beze mnie, to... To byłby koniec. Gdybyś zrezygnowała, nie mógłbym przepuścić pozostałych. Ale nie ma o czym mówić. Jesteście tu wszyscy i wiecie, czego chcecie. Sakura. Naruto. I Sasuke. Jestem z was dumny. Nie mógłbym marzyć o lepszej drużynie. Powodzenia. Nie zawiedziemy cię, Sensei! Kumalski? Geninów. Dziewiątka nowicjuszy gotowa do konfrontacji. Wow, co to? Jej, trochę ich za dużo. Nie wiedziałam, że będzie aż tylu startujących. Jeżeli groźny wygląd to jedna z konkurencji, to już przegrałam Sasuke, gdzieś ty się podziewał? Oh. Miałam nadzieję, że cię tu zobaczę i nie zawiodłam się Tęskniłam za twoją piękną buzią Ej mała, odczep się od niego, on jest mój Ciebie też tu wpuścili? Mogłabyś w końcu usunąć te dziwne zmarszczki z czoła odwal się od mojego czoła. No. A, -a. A, to znowu wy. Spodziewałem się, że będzie kiepsko, ale to przeszło moje wyobrażenie. To lepiej sobie odpuśćcie, lamusy. Uważaj, co mówisz, kurduplu. Zresztą nie chcę mi się z tobą gadać. Chikaru Nara zawsze narzeka, ale nigdy nic nie robi, najbardziej leniwy z adeptów. Mm. Choji Akimichi Interesuje go tylko żarcie Gdyby mógł zjadłby nawet konia z kopytami Wybacz, ale Sasuke jest to mój hmm? Ino Yamanaka Nie daje się z nią wytrzymać I to nie tylko dlatego, że odbiło jej na punkcie Sasuke Zresztą tak jak Sakurze No, no, no Coś podobnego Cała ekipa znowu jest razem o, Cześć, Naruto Hinata e? <grym> Hyuga jest w porządku, ale nie wiem, czemu zawsze robi się taka zakłopotana, kiedy tylko na nią spojrzę. To trochę dziwne. Kiba Inuzuka i jego pies Akamaru. Zapomnijcie, co powiedziałem o Ino. To ten gość jest najbardziej denerwujący, a wydaje mu się, że jest fajny. Shino Aburame. Jest po prostu dziwny, co wcale nie znaczy, że też nie jest irytujący. I wy też tu? Ale tłum się zwalił na ten głupi egzamin Ale komplet, dziewiątka nowicjuszy <śmiech> Zobaczycie, będzie fajnie W każdym razie tym, którzy są wystarczająco dobrzy, Prawda, Sasuke? Kiba, nie bądź taki pewny siebie Człowieku, zmieciemy was z powierzchni ziemi Trenowaliśmy jak wariaci A my co robiliśmy? Zbieraliśmy stokrotki? Ty nawet nie wiesz, co to trening Och, nie denerwuj się, Kibą. Jestem pewna, że on tak wcale nie myśli A, a, a, a, a, mm? a, a Kamaru wygląda smakowicie ściutki. O co ci chodzi? Co jest? Myślałem, że go nie zauważyłeś Co? Nie chciałem, żebyś go rozdeptał. A co, po twój obiad? Ej, dzieciaki! Zachowujcie się trochę ciszej. Chyba się nie mylę. Jesteście tą dziewiątką nowicjuszy świeżo po akademii. Lepiej nie róbcie z siebie przedstawienia. Uspokójcie się. To nie wycieczka klasowa. Co się wtrącasz? Kim ty jesteś? Jestem Kabuto Yakushi. No proszę. Rozejrzyjcie się. Wszyscy na was patrzą. Widzicie ich? Są z wioski ukrytej w deszczu. Bardzo nerwowi, Naprawdę. Przez ten egzamin wszyscy są spięci. Lepiej nie pogarszajcie swojej sytuacji. Wtrąciłem się, bo skąd mielibyście to wszystko wiedzieć, będąc nowicjuszami? Ja też taki byłem całkiem niedawno. Kabuto. Tak ci na imię? Tak. To znaczy, że nie pierwszy raz zdajesz ten egzamin? Nie, to... siódmy raz. Hmm? Egzaminy są dwa razy w roku, więc to już prawie cztery lata Wow, weteran, to już chyba jesteś ekspertem Tak, trochę Super, możesz udzielić nam wskazówek Ekspert, który oblał siedem razy Ale siódemka przynosi szczęście, tak mówią <śmiech> Więc to jednak prawda, że ten egzamin jest taki trudny O, rany, wiedziałem, że mam przechlapane Spokojnie, nie poddawajcie się być może mogę wam trochę pomóc. Dzięki moim infokartom ninja. A jak to działa? Trudno to wytłumaczyć, ale przy pomocy czakry zapisałem na nich wszystko, czego się nauczyłem przez te cztery lata. Mam tych kart ponad dwieście. Jak widzicie, trochę się przygotowałem. Nie wtajemniczony nic z nich nie odczyta. Zobaczy czyste karty. Nie chcę, żeby ktoś obcy z nich korzystał. Co teraz robisz? Używam mojej czakry po to, żeby ujawnić ich sekret. A teraz patrzcie. Fajna mapa, co na niej jest? Mam tutaj położenie geograficzne wiosek wszystkich kandydatów, którzy przybyli na egzamin. Są też dane o ich liczebności. Zastanawialiście się, dlaczego wszyscy przyjeżdżają na egzamin jednocześnie? żeby utrwalać przyjaźń między narodami. Wielka polityka i różne takie jest to do pewnego stopnia prawda. Jest jeszcze inny powód? Tak. Należy zauważyć, że dzięki wspólnym egzaminom wioski regulują liczbę swoich shinobi i dlatego może zostać zachowana równowaga sił. Jasne. Równowaga. Mm. Wielka polityka. pić na wodę. Zrozum, gdyby jeden z ludów zyskał większą ilość Shinobi niż jego sąsiedzi, mógłby spróbować podboju. Tak więc starają się zachować status quo. To chyba ma sens, prawda? Hmm. Czy w tych twoich kartach są informacje o innych kandydatach? Każdym z osobna? Owszem. Myślisz o kimś specjalnym? Zgadza się. Nie mogę obiecać, że moje informacje są pełne i bezbłędne, ale praktycznie mam coś o każdym. Wliczając w to także was. O kogo więc chodzi? Wystarczy cokolwiek. Wiek, pochodzenie, co chcesz. A więc kto? Gara z pustyni oraz rokli z wioski ukrytej w liściach. O, znasz nawet ich imiona. To będzie dziecinnie proste. Mm, mm, mm, mm, mm. Oto one. Pokaż mi je. Oto one. Pokaż mi je. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale będę udawał, że wszystko rozumiem. Dobra, najpierw Rock Lee. Wygląda na to, że jest o rok starszy od Was. Doświadczenie? 11 misji C i 20 misji D. Jego sensei to Gai. Ulubiona technika to taijutsu. Bardzo ją ostatnio wzmocnił, ale pozostałe umiejętności ma raczej niskie. W zeszłym roku był wyróżniającym się geninem, ale z jakiegoś powodu nie chciał przystąpić do egzaminu na Chunina. Będzie kandydował po raz pierwszy, tak jak i wy. Towarzyszą mu Ten-Ten oraz Nei Hyuga. E? Hyuga? Dobrze, a teraz gara z Pustyni! Doświadczenie, osiem misji C oraz, uważaj, jedna misja B zaliczona na poziomie genina. Mam tu o nim całkiem sporo danych. Jako nowicjusz reprezentował inną krainę. Ale tu jest coś. Z wszystkich misji wyszedł bez najmniejszego zadrapania. Ten gość zrobił misję B jako genin i nawet się nie skalecił. To prawie niemożliwe. Liść, piasek, deszcz, trawa, wodospad, dźwięk. Wygląda na to, że w tym roku wszyscy wystawili wybitnie utalentowanych kandydatów. O wiosce ukrytej w dźwięku wiem mało. Pojawiła się niedawno i brak o niej bliższych danych. Jest dla mnie zagadką. Chyba teraz widzicie, że konkurencja będzie wyjątkowo ostra. Na to wygląda. Łatwo stracić pewność siebie. I bardzo dobrze. Im trudniej, tym lepiej. Czy naprawdę myślisz, że będzie tak ciężko? O, tak. W ciągu tych czterech lat nigdy jeszcze nie było tak wielu, tak silnych kandydatów. Hmm. Hmm. Tak. Czeka nas bardzo ciężka praca. Nie zgadzam się! Może i oni są pod twoją opieką, Kakashi, ale to byli moi uczniowie, to ja ich szkoliłem. Nie rozumiem, co chcesz udowodnić. Być może on ma rację, Kakashi. To dla nich zbyt wielki ciężar. Po co się śpieszyć? Ja powstrzymałem moją drużynę przez rok i podszlipowałem ich umiejętności. Mogli nieco dłużej cieszyć się młodością. To wzruszające. Ale czy nie mówisz tak, bo się boisz, że moja drużyna jest lepsza? Hmm. Dobrze, już dobrze wystarczy. Sprawa udziału nowicjuszy jest zamknięta. A jeśli chodzi o resztę geninów, jestem gotów wysłuchać waszych rekomendacji. Wiem, co robię. Bądźcie spokojni. Chciałbym mieć taką pewność siebie, jak udaje. Ciekawe, co u nich. Nawet najodważniejszy z nich musi się choć trochę bać. No dobrze. Jesteśmy nowicjuszami, a większość tych ludzi jest starsza i bardziej doświadczona. I co z tego? To nic złego trochę się bać. Poradzę sobie. Chociaż byłoby mi łatwiej, gdybym nie widziała, jak Naruto ledwo dyszy ze strachu. Ależ on się trzęsie. Biedny chłopak. Spróbuję go uspokoić. Ej, nie martw się, Naruto. Wszystko będzie dobrze. Aaaa! Nazywam się Naruto Uzumaki. Przybyłem pokonać was wszystkich. Kumalski! <grym> Chce, żeby nas zabili? Powinnam to przewidzieć. Jest zbyt głupi, żeby się bać. Powiedz temu swojemu chłopakowi, żeby się zamknął. To nie jest mój chłopak. A, zapomniałam, że żaden cię nie chce. Coś powiedziała? Tak, od razu mi lepiej. Hmm. Hmm. To ten sam dzieciak, co wtedy, no nie? Szczeka jak mały piesek. Głupol. Trzeba przyznać, że jest odważny. Ma zapał. Wygląda na to, że nie dał się zastraszyć, prawda? Słyszeliście, co mówi o wiosce ukrytej w dźwięku? Jesteśmy mali i tajemniczy. Słyszałem. Myślę, że powinniśmy go nauczyć manier. Tak. Czas odsłonić rąbka tajemnicy. Odświeżmy jego informacje. Nauczymy go, że jeśli obraża się Shinobi dźwięku, to trzeba być gotowym, żeby ponieść konsekwencje. możesz powtórzyć głośniej? Nie dosłyszałem. Ty, Gamoniu, chcesz, żeby ci wszyscy ludzie od razu nas znienawidzili? Jesteś nadziei. Czemu musiałeś powiedzieć akurat coś takiego? Ty mały, wredny! Posłuchajcie, nie przejmujcie się nim. On czasem mówi dziwne rzeczy, ale tak naprawdę wcale tak nie myśli. On ma takie schorzenie, wiecie, psychiczne. Czasem zapomina wziąć swoje leki. Widzisz, coś ty narobił? Obraziłeś tych miłych ludzi. Teraz myślą, że ich nie szanujesz. Przeproś ich, Naruto! Gotowy? Zaczynamy. Raz w życiu zastanów się, zanim coś zrobisz. W ogóle nie myślisz o nas. Dobra. Są związki ukryte w dźwięku. Ale jest szybki. Prawie tak szybki, jak ja. Hm. Rozumiem. To taki rodzaj ataku. Poczekaj. Wszystko widziałem. Uniknął ataku. Jak to możliwe? Pewnie było bliżej niż się wydawało. Zachowuje się jakby nigdy nic. Niezły twardziel. Co się dzieje? Kabuto, co z tobą? Co to? Hej, Kabuto! Nic ci nie jest? W porządku. Na pewno? Jednak nie był aż taki twardy. Może to dlatego jest tu siódmy raz. Zapisz to na tej twojej karcie, Pentaku. Pienini z wioski dźwięku zostaną czuninami. Gwarantuję. A -a -a -a. Nie rozumiem. Zauważył ich atak i zrobił unik. Czemu więc się przewrócił? Eli, hey rozumiesz, co tu się stało? Chodziło o coś więcej niż prędkość. To jakaś sztuczka. Hm. Uwaga, żałośni degeneraci! Zamknąć się i słuchać! Zaczynamy. Jestem Ibiki Morino, wasz nadzorca. I od tej chwili wasz największy wróg. i wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kaja, dialogi Wojciech Szymański, dźwięk i montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział dzieli Tomasz Błasiak, Adam Pluciński, Magdalena Krylik, January Brunow, Łukasz Lewandowski, Marcin Przybylski i inni. Koniec gadania! Teraz pora działać! Wcale nie jestem zarozumiały, ale ci, którzy tu przyszli tylko tracą cenny czas! Koniec z wami! Kiedy wyrwę do przodu, będziecie tylko wąkać mój kurz! Zostanę czuninem. W następnym odcinku ruszamy! Egzamin na czunina rozpoczęty! Będę zwarty i gotowy! Kumalski?